Zagadka jedenasta. Czyli co się stało z ubraniem pana Mietka? Dorośli na tyle rzadko zwracają się do detektywa pozytywki z prośbą o rozwiązanie jakiegoś problemu, że jeżeli już tak się stanie, nasz dzielny bohater z wrażenia przez kilkanaście minut nie może dojść do siebie. Ale nie wówczas, gdy do drzwi agencji detektywistycznej różowe okulary puka pan Mietek. Sympatyczny dozorca dbający o kamienicę i jej otoczenie. Pan Mietek wielokrotnie już korzystał z usług detektywa Pozytywki i obydwaj zdążyli się do siebie przyzwyczaić. Jakiś problem? Zapytał detektyw Pozytywka, otwierając drzwi. Pan Mietek, pamiętając o ciasnocie panującej wewnątrz agencji detektywa Pozytywki, nawet nie próbował się wciskać do środka. Tym bardziej że ostatnio miał problem z wciśnięciem się w cokolwiek, a już szczególnie w spodnie. Obawiam się, że tak, wymamrotał, ocierając spocone czoło. Ktoś mi chyba zrobił kawał. Detektyw Pozytywka przyjrzał mu się uważnie. Pan Mietek najwyraźniej źle znosił czerwcowe upały. Był spocony... Dość brudny, a sądząc po nerwowości, z jaką pochłaniał trzymane w dłoni chipsy, także i spięty. Poza tym wydał się detektywowi Pozytywce dziwnie spuchnięty. Być może to efekt jakiejś alergii, a może po prostu złudzenie. Jaki kawał? – zaciekawił się detektyw Pozytywka. – No nie wiem, jak to powiedzieć – mruknął zaczerwieniony pan Mietek. – Mam problem z ubraniem. – Początkowo podejrzewałem, że to moja żona zażartowała sobie ze mnie, ale nie. To raczej do niej niepodobne. Sam już nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Pan Mietek umilkł, a po chwili, być może tylko po to, by ukryć speszenie, zaczął pochłaniać kolejną partię chipsów. Problem z ubraniem? Ciągnął go za język detektyw Pozytywka. Ehe. Uh -huh. Pan Mietek nerwowo pokiwał głową. Zrobiło się ciepło. Pomyślałem, wyciągnę letnie ubranie. Wyciągam, patrzę, wszystko za małe. Jakby mi ktoś specjalnie zwęził każdą koszulę, każde spodnie, nawet kąpielówki. Wszystko. Czysta rozpacz. Pan Mietek przygryzł wargi i zmiął puste opakowanie po chipsach. Detektyw pozytywka spojrzał na niego z osłupieniem. — Przecież ja jestem detektywem, a nie krawcem — powiedział. — Nie poszerzę panu spodni. <śmiech> — Ale może odgadnie pan — odparł niezrażony pan Mietek. — Kto i dlaczego zadał sobie aż tyle trudu, żeby zwężać wszystkie moje letnie ubrania? — Albo to głupi kawał. — Albo — pan Mietek zamilkł — albo — ponaglił go detektyw Pozytywka. — Albo to ostrzeżenie — wyszeptał pobladły raptem dozorca. Detektyw Pozytywka raz jeszcze zmierzył pana Mietka wzrokiem, a potem ryknął potężnym śmiechem. — No, wie pan — chrząknął urażony pan Mietek — a ja pana często broniłem, mówiąc, że nie jest pan taki wariat, jak inni uważają. Przepraszam, wykrztusił detektyw Pozytywka. Nie mogłem się powstrzymać. To z radości. Po prostu rozwiązałem pańską zagadkę. Pan Mietek z wrażenia aż znieruchomiał. Niemożliwe, wystękał po chwili. Więc co to jest, kawał czy ostrzeżenie? Raczej ostrzeżenie powiedział detektyw Pozytywka. Wiedziałem! krzyknął zrozpaczony pan Mietek. Ktoś mi grozi. Ale kto? Myślę, że to pan sobie grozi, powiedział detektyw Pozytywka. A raczej grozi panu pański organizm. Zapadła cisza. Pan Mietek patrzył na detektywa Pozytywkę z taką miną, jakby chciał powiedzieć wariat. A zęby pana nie bolą? zapytał zgłupia Frant detektyw pozytywka. Bolą? mruknął ostrożnie pan Mietek. A widzi pan? Detektyw pozytywka był wyraźnie z siebie zadowolony. Jeszcze trochę chipsów i nie tylko nie zmieści się pan w żadne ubranie, ale i straci pan parę ząbków. Smacznego! I pozostawiwszy pana Mietka w stanie osłupienia, detektyw pozytywka Ruszył na bazar. Po jabłka. Skąd pewność detektywa pozytywki, że nikt nie zrobił panu Mietkowi kawału? I co mają zęby wspólnego z chipsami? Na pewno już wiesz, prawda?